Na dzisiejszym wykładzie będę mówił na temat rządzenia i sądzenia. Ten temat zalicza się do tych, których nie sposób zrozumieć, jeśli myśli się na przykład o samochodzie pozostawionym na parkingu. Radzę Wam skoncentrować się. Wiem, że wielu ludzi sądzi, że kiedy wchodzi się do kościoła, to nie trzeba wytężać umysłu, ale dzisiaj jesteście do tego zobligowani. Temat naszych rozważań od kilku tygodni to panowanie w życiu z Chrystusem. Temat dzisiejszego wykładu ściśle wiąże się z nim, ponieważ panowanie czy rządzenie łączy się z osądzaniem. Wygłaszałem już wykłady na ten temat wcześniej, ale kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego wykładu, uzyskałem możliwość szerszego wglądu w to zagadnienie. Myślę, że osądzanie należy do najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych zagadnień biblijnych. Bardzo wielu chrześcijan postępuje niezgodnie z Pismem Świętym z powodu braku rozeznania bądź świadomego łamania zasad obowiązujących w tej dziedzinie. Często zdarza się, że osądzają to, czego nie powinni, lub na odwrót, nie osądzają tego, co powinni osądzać. Czytając na ten temat różne fragmenty, chociażby tylko z Nowego Testamentu, zauważamy, że zachodzi pomiędzy nimi pewna sprzeczność, pewien paradoks. W niektórych miejscach Nowego Testamentu jest powiedziane, abyśmy nie osądzali, a w innych, że mamy osądzać. Na dzisiejszym wykładzie chciałbym przedstawić zasady, które pomogą Wam zrozumieć, czy w danej sytuacji powinniśmy, czy też nie powinniśmy osądzać. Zacznijmy od fragmentów mówiących o tym, że nie powinniśmy osądzać. Na razie nie będziemy się nad nimi dłużej zatrzymywać, bo powrócimy do nich jeszcze w trakcie wykładu. Teraz chcę tylko unaocznić paradoks tkwiący w twierdzeniach dotyczących sądzenia. W czasie kazania na górze Jezus powiedział, Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wersety od pierwszego do piątego. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę błos z oka Twego, a oto belka jest w oku Twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć błos z oka brata swego. Jezus bardzo wyraźnie nakazał, abyśmy nie osądzali, a jeśli osądzamy, to w taki sam sposób sami zostaniemy osądzeni. Wierzę, że zostaniemy osądzeni przez ludzi i Boga. Na przestrzeni dłuższego okresu ludzie osądzają nas tak, jak my ich osądzaliśmy. Także Bóg osądzi nas tak, jak my osądzaliśmy ludzi. Paweł pisze, list do Rzymian, rozdział drugi, wersety od 1 do 3.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 W drugim rozdziale Listu do Rzymian Paweł zwraca się konkretnie do pobożnych Żydów, ale odnosi się to do wszystkich pobożnych ludzi. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek uwagę na to, że ludzie religijni często myślą, iż ponieważ wiedzą co dobre i potrafią wytknąć innym złe postępowanie, to już samo to dowodzi, że oni są w porządku. Chcę powiedzieć, że to nie jest tak. Co więcej, ludzie, którzy stale sądzą innych, z reguły sami nie są w porządku. Na temat osądzania wiele mówi Paweł w liście do Rzymian, rozdział czternasty, wersety od pierwszego do czwartego. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Wyraźnie sprzeciwia się osądzaniu w liście do Rzymian, rozdziale 14, wersetach od 10 do 13. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Przeciwko osądzaniu wypowiada się także w pierwszym liście do Koryntian, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do piątego. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.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 lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Jest godne uwagi stwierdzenie Pawła, że do niczego się nie poczuwa. Sumienie nie wyrzuca mi niczego. Biblia Tysiąclecia. Nie pamięta, żeby cokolwiek zrobił źle, ale to go nie usprawiedliwia. Powiada, pierwszy list do Koryntian, rozdział czwarty, wersety czwarty i piąty. Bo tym, który mnie sądzi, jest Pan,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 kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Wrócę jeszcze później do tego fragmentu, bo myślę, że zawiera on klucz do zrozumienia tego, kiedy mamy osądzać, a kiedy osądzać nam nie wolno. Zauważcie jednak to, co większość chrześcijan zwykle przeocza, a mianowicie to, że mówienie czegoś złego o innym wierzącym jest osądzaniem tego wierzącego. W sposób bardzo wyraźny mamy zabronione obmawiać mówić złych rzeczy o innych z moich obserwacji wynika, że co najmniej 50% chrześcijan, których spotkałem, mówiąc źle o innych wierzących, postąpiło niezgodnie z nakazami Pisma Świętego. Przyjrzyjmy się teraz tym fragmentom, w których jest powiedziane, że powinniśmy osądzać. Zacznijmy od Ewangelii Jana. Jezus mówi do ludzi, którzy rozważali, czy jest Mesjaszem. Rozdział 7, werset 24. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Wobec tego mamy prawo osądzania, ale sądzić sprawiedliwie. Następnie w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale piątym wersetach od pierwszego do piątego, jest powiedziane. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie, niemoralności między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nie obecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem Tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Zauważcie, że już osądził. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Wy i Duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby Duch był zbawiony w Dzień Pański. Oddanie kogoś szatanowi to wyjątkowo surowy osąd.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 Wtedy tych, którzy są poza wami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Kogo Paweł ma na myśli, kiedy mówi ci, którzy są poza zborem? Niewierzących. Ci, którzy należą do zboru, to wierzący. Zatem Paweł każe osądzać nie niewierzących, ale wierzących. Czytajmy dalej. Rozdział szósty, wersety od pierwszego do czwartego. Czy śmiech to z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zboże się nie liczą? Ostatnie zdanie. Czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zboże się nie liczą? W wielu przekładach występuje w formie pytającej i ta wersja wydaje się bardziej prawdopodobna. Chodzi o to, że w manuskryptach w języku greckim, w którym został napisany Nowy Testament, nie ma znaków interpunkcyjnych. Przecinków, kropek, pytajników i tak dalej. Tłumacze zawsze muszą je dodawać. Czasami zdarza się, że zdanie jest tak sformułowane, że nie wiadomo, jaki znak na końcu postawić. To zdanie, o którym mówimy, w większości współczesnych przekładów ma postać zdania pytającego. Czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zboża się nie liczą? Dalej Paweł powiada, pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wersety 6 i 7. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Paweł zdecydowanie domaga się aby wszelkie spory między członkami były rozsądzane w zboże w Kościele. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Mateusza i odczytajmy następujący fragment, rozdział 18, wersety od 15 do 17. A jeśli by zgrzeszył brat Twój przeciwko Tobie, porównaj Biblia Gdańska, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch. Aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Ponownie chodzi o spór między wierzącymi. Jeśli czegoś nie można załatwić w małym gronie, to sprawa powinna w końcu trafić na forum zboru. Nie mamy możliwości wyboru, gdyż musimy przestrzegać nakazu. Nie wolno nam pozostawiać sporów nierozstrzygniętych. Jeśli potrafimy je rozstrzygnąć, zanim trafił na forum zboru, to dobrze. W przeciwnym razie jesteśmy zobowiązani przedstawić je zborowi. Werset 17. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Człowiek, który nie szanuje decyzji zboru, przestaje być traktowany jako wierzący. To jest ogromnie ważne stwierdzenie. Z przytoczonych wyżej fragmentów Pisma Świętego wynika, że mamy obowiązek osądzania, natomiast fragmenty zaczytowane wcześniej zawierają ostrzeżenia, abyśmy nie sądzili. Jak zatem wyjaśnić ten paradoks? Pamiętajmy, że osądzanie należy do sprawujących władzy, rządzących, a wszelka władza pochodzi od Boga, a Amerykanom trudno zrozumieć tę zasadę ponieważ w amerykańskiej konstytucji celowo oddzielono władzę wykonawczą od sądowniczej. Takie oddzielenie rządzenia od sądzenia nie ma podstaw biblijnych. Nie atakuję tutaj konstytucji i nie mówię, że to jest dobre albo złe. Tym bardziej, że od 1970 roku, kiedy zostałem amerykańskim obywatelem, jestem zobligowany do jej przestrzegania, co staram się uczciwie czynić. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że jeśli patrzymy na zagadnienie władzy i sądzenia ze stanowiska amerykańskiej konstytucji, to trudno nam zrozumieć biblijną zasadę, według której te dwie sprawy, rządzenie i sądzenie, są ze sobą zawsze powiązane. Ta zasada ma swoje źródło w naturze samego Boga i została przekazana na ziemię rodzajowi ludzkiemu. Przeczytajmy na ten temat kilka fragmentów z Pisma Świętego. Zacznijmy od 18 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Mamy w nim zapis rozmowy Pana z Abrahamem o Bożym zamiarze ukarania Sodomy. W pewnym sensie Abraham spiera się z Panem, czy ta kara będzie słuszna. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 18, werset 25. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Kto jest sędzią całej ziemi? Bóg. Kto sprawuje rządy, ten również sądzi. Przy okazji zwróćcie uwagę na zasadę, która została ustanowiona na samym początku, że traktowanie sprawiedliwego tak jak grzesznika nie godzi się ze sprawiedliwością. Tę zasadę wyznaje całe Pismo Święte. To bardzo ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Współczesna kultura amerykańska w pewnym sensie stroni od osądzania. Istnieje wrogie nastawienie wobec autorytetu, władzy, prawa czy egzekwowaniu prawa. Bierze się to z wypaczonego przekonania, że sądzenie głównie sprowadza się do ukarania winnego. Tak jednak nie jest. Kara to sprawa drugorzędna. Osądzanie ma na celu przede wszystkim ochronę sprawiedliwych. Ta rola sądu we współczesnej Ameryce prawie zupełnie skończyła się. Cały system wymiaru sprawiedliwości zmierza do tego, aby chronić kryminalistę, a w bardzo niewielkim stopniu ofiary. Mamy tutaj do czynienia z typowym przykładem wypaczonego myślenia we współczesnej kulturze, ale my musimy pamiętać, że osądzanie ma na celu ochronę sprawiedliwego i zgodnie z wolą Bożą nie należy traktować sprawiedliwego tak jak winnego. Pozwólcie, że przy tej okazji podzielę się z Wami innym doświadczeniem z życia. Mam nadzieję, że nikogo nie dotknę tym, co powiem. Chodzi o sposób, w jaki podchodzimy do rozwodów. Osobiście wierzę, że traktowanie strony winnej tak samo jak niewinnej jest faktycznie całkowitym zaprzeczeniem biblijnych zasad. Czytaliśmy o tym, że Abraham powiedział Nie dopuść do tego, by sprawiedliwego spotkało to samo, co grzesznego. Bóg przyznał Abrahamowi rację i obiecał, że nie odstąpi od tej zasady, a przecież Bóg to sędzia całej ziemi. Przyjrzyjmy się, tym razem w Nowym Testamencie, dwom kolejnym faktom związanym z sądzeniem. Najpierw przeczytajmy fragment z pierwszego listu Piotra, rozdział pierwszy, werset 17. A jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni, Początek tego zdania można wyrazić tak. Jeśli nazywacie Ojcem Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, kto jest ostatecznym sędzią? Bóg ojciec. Jednak zgodnie ze swym planem przekazał funkcję sędziego innej osobie, komu Jezusowi, który powiada w Ewangelii Jana w piątym rozdziale w wersecie 22. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Ojciec, który ma największą władzę, jest najwyższym panem i ostatecznym sędzią. Przekazał funkcję sądzenia swojemu synowi, Jezusowi Chrystusowi. Zrobił to z dwóch powodów. Po pierwsze, aby każdy człowiek szanował Syna tak, jak szanuje Ojca. Aby mieć pewność, że cały rodzaj ludzki będzie szanował Syna, Bóg uczynił go sędzią. We właściwie zorganizowanym systemie prawnym osobą szanowaną bardziej niż ktokolwiek inny jest sędzia. W tym przypadku odnosi się to do Jezusa, który odbiera większą cześć niż ktokolwiek inny, ponieważ sprawuje funkcję sędziego. Po drugie, Jezus został sędzią, ponieważ był człowiekiem. Jako sędzia potrafi zrozumieć nasze ludzkie słabości i niemoce, gdyż sam ich doświadczył. Kiedy przyglądamy się dziejom Izraela, dochodzimy do wniosku, że rządzenie i sądzenie nigdy nie były od siebie oddzielone. Nawet pierwsi władcy pełnili funkcję sędziów. Księga Sędziów to pierwsza księga opisująca ludzi rządzących na terytorium odziedziczonym przez Izrael. Władcy zostawali sędziami. W tym okresie, kiedy w Izraelu panowali królowie, widzimy, że nie było tam sądu najwyższego, do którego ludzie mogliby się odwołać od wyroku króla. Królewski wyrok był ostateczny. Król pozostawał zarówno władcą, jak i sędzią. W tej chwili nie rozważam zalet i wad takiego systemu. Chcę jedynie wskazać, że nigdy nie wolno nam oddzielać rządzenia od sądzenia. Zasada nierozdzielności rządzenia od sądzenia pomoże wam zrozumieć, kiedy powinniście sądzić, a kiedy nie wolno wam tego robić. Bóg wyznacza sędziów spośród ludzi. W Starym Testamencie takich ludzi nazywano Bogami. To bardzo interesujący fakt, że święte słowo Bóg, Elohim, odnoszono do ludzi, którzy byli sędziami. Dlaczego tak było? Otóż sędziowie reprezentowali Boga przed Jego ludem. Władza, jaką mieli, pochodziła od Boga i sprawowali ją tak długo, jak długo zarządzali zgodnie z Bożym prawem. To, że tych ludzi nazywano imieniem Elohim, imieniem jedynego, prawdziwego Boga, wskazuje, że bycie sędzią wiązało się z niezwykłym uświęceniem i niezwykłą władzą. Pomimo to, jak wynika z psalmu 82, Bóg strofował sędziów Izraela. Warto przeczytać cały ten psalm, bo składa się tylko z ośmiu wersetów, a dobrze obrazuje to, o czym mówimy. Psalm 82, werset pierwszy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym. Pośród Bogów sprawuje sąd. To niezwykłe stwierdzenie. Kim są ci bogowie? Są sędziami. Bóg sądzi sędziów i będzie sądził. Warto to zapamiętać. A sądzi sędziów dlatego, że byli niesprawiedliwymi sędziami. Odczytajmy wersety drugi i trzeci. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Wierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Zauważcie, że głównym zadaniem sędziego jest ochrona sprawiedliwych. Wersety czwarty i piąty. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych, lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują. W ciemności postępują, chwieją się wszystkie posady ziemi. Powyższy fragment zawiera godne uwagi stwierdzenie, że jeśli sąd przestaje być sprawiedliwy, to cała struktura społeczeństwa zaczyna się rozpadać. Całe społeczeństwo zależy od sprawiedliwych sądów. W psalmie 82, 6 wersecie, Bóg mówi do sędziów, wyście bogami, ponieważ jako sędziowie reprezentowali Go przed Jego ludem. A oto chyba najważniejsze słowa, które odnoszą się do sędziów. Wersety 6 i 7. I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Stanie się tak, ponieważ nadużyli swojej sędziowskiej władzy i wypaczyli sprawiedliwość. W ostatnim wersacie psalmista zwraca się do Boga tymi słowy. Powstań Boże, osądź ziemię, Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. Psalmista chce przez to powiedzieć, że nie zaznaliśmy sprawiedliwości ze strony ludzkich sędziów. Prosi Boga, aby ponownie potwierdził swoje prawo do sądzenia, bo ludzie pragną sprawiedliwego sądu. Podsumujmy to, co powiedzieliśmy. Wierzę, że zrozumienie tej zasady będzie bardzo Wam pomocne. Cztery sprawy łączą się ze sobą po pierwsze odpowiedzialność, po drugie władza, po trzecie sądzenie i po czwarte. Bycie sądzonym. Powtórzę to jeszcze raz. Odpowiedzialność, władza, sądzenie i bycie sądzonym. Zasada jest następująca. Jeśli kiedykolwiek bierzemy na siebie odpowiedzialność to musimy też posiadać władzę. W przeciwnym razie nie możemy wykazać się odpowiedzialnością. Jeśli w jakiejś dziedzinie czynimy kogoś odpowiedzialnym, to musimy tej osobie dać również władzę, aby mogła wypełnić to, za co jest odpowiedzialna. Na przykład, jeśli powierzasz pod opiekę starszej siostry swoje młodsze dziecko i przez jakiś czas będzie za nie odpowiedzialna, to musisz jej także dać władzę, żeby mogła wykonać swoje zadanie. W przeciwnym razie będzie to kpina i nie potrafi wypełnić swojego obowiązku. Zawsze ten, który bierze na siebie odpowiedzialność, musi posiadać także adekwatną władzę, aby móc wypełnić tę odpowiedzialność. Odpowiedzialności od władzy nie można oddzielić. Jeśli ktoś sprawuje władzę bez odpowiedzialności, to staje się despotą. W wielu miejscach na świecie mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją. Prawdopodobnie większość ludzi w Iranie powiedziałaby, że Szach sprawował władzę bez odpowiedzialności. Widzimy, że nie można tych dwóch spraw od siebie oddzielać. Odpowiedzialność bez władzy nie przynosi żadnego pożytku a władza bez odpowiedzialności prowadzi do despotyzmu. Te dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze. Z kolei, gdy mamy władzę, musimy też sądzić, bo sądzenie jest atrybutem władzy. Każdy władca na obszarze podległym jego władzy musi sądzić, ale musi też pamiętać, że jeśli sądzi, to zostanie również osądzony przez najwyższego sędziego. Wszyscy sędziowie są odpowiedzialni przed najwyższym sędzią. Tę prawdę bardzo dobrze ilustruje list do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, tym, którzy mają nad wami władzę, i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Przed kim zdadzą sprawę? Przed Panem. Ponieważ są odpowiedzialni za nasze dusze, to co musi się z tym wiązać? Władza. W przeciwnym razie, ich odpowiedzialność nie przynosi efektów. My z kolei powinniśmy być posłuszni tym, którzy odpowiadają za nasze dusze. Ponieważ ponoszą odpowiedzialność i sprawują władzę, to muszą też sądzić. Ale jako sędziowie będą musieli zdać sprawę z werdyktów, które wydadzą. Widzimy, że odpowiedzialność, władza, sądzenie i bycie sądzonym odnoszą się do Kościoła chrześcijańskiego. Powiedziałbym, że w taki lub inny sposób te słowa odnoszą się do nas wszystkich. Nie sądzę, żeby istniały jakieś wyjątki. Każdy z nas albo sprawuje władzę, albo jej podlega. Teraz zadam osobiste pytanie. Czy ktoś ma nad tobą władzę? Czy ktoś czuwa nad twoją duszą? Jeśli tak, kto kto? I czy o tym wie? I czy Ty o tym wiesz? Zdaję sobie sprawę z tego, że w życiu zdarzają się wyjątkowe sytuacje. Na przykład chrześcijanie znajdujący się w więzieniach z powodu wiary są spod tego wyłączeni. Ale uważam, że żaden chrześcijanin w normalnym, codziennym życiu nie powinien się znaleźć w sytuacji, że nie jest przed kimś odpowiedzialny lub nie ma nikogo, kto czuwałby nad jego duszą a ci, którzy nad nim czuwają, są zobligowani do tego, aby go osądzać. Chciałbym teraz podać przykłady ludzi, którzy są uprawnieni do sądzenia i takich, którzy nie są uprawnieni do sądzenia. Weźmy najpierw przykład kogoś, kto ma prawo sądzić. Czytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 25, wersety od 31 do 33. Lot starał się ich powstrzymać od tego zamiaru i strofował ich. Ale Lot przybył do Sodomy jako gość, osiadł w niej, ale nigdy nie zajmował oficjalnego stanowiska. Dlatego ludzie, których strafował, odpowiedzieli mu w następujący sposób. Ale oni odparli, idź precz i mówili, jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z Tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi. Oni odpowiedzieli Lotowi, że nie ma władzy, aby ich sądzić, że nikt nie uczynił go sędzią i pozostaje tylko przybyszem. Odpowiedzieli, żeby nie próbował im mówić, co mają robić. Pod tym względem mieli całkowitą rację. Oczywiście nie mieli jej, próbując robić to, co zaplanowali. Przyjrzyjmy się na przykład Mojżeszowi. Mojżesz chciał pomóc Izraelitom. Już pierwszego dnia zabił Egipcjanina, który prześladował jednego z nich. Następnego dnia natknął się na dwóch kłócących się Izraelitów i chciał rozsądzić ich spór, ale przepędzili go. Nawiasem mówiąc, zazwyczaj łatwiej jest sobie poradzić z Egipcjaninem niż Izraelitą. Oto co powiedział do winnego w czasie tej kłótni Druga Mojżeszowa, rozdział 2, wersety 13 i 14 Czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział Któż Cię ustanowi przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Pod tym względem miał rację Egipcjanin Mojżesz nie miał nad nimi władzy Nikt nie ustanowił go przełożonym czy władcą I dlatego nie miał prawa ich sądzić Skończyło się na tym, że musiał uciekać i następne czterdzieści lat spędził na wygnaniu na pustyni. Jezus potwierdza tę zasadę, odnosząc ją do samego siebie. Odczytajmy fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 12, werset 13 i 14. I rzekł ktoś z tłumu do niego, Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Brat okradł brata ze spadku. A on, Jezus mu rzekł, Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Jezus powiedział, że nie ma prawa rozsądzać tego sporu. Od tego jest sąd, starsi czy sanhedryn. Czy zdajecie sobie sprawę, jak wielką mądrość wykazał tu Jezus? Chociaż był Synem Bożym, Bożym przedstawicielem, to przyznał się, że w tym zakresie nie miał władzy. Skoro nie miał władzy, to nie sądził. Czy my w takiej sytuacji wykazalibyśmy się równie wielką mądrością? W dziedzinie, za którą jesteśmy odpowiedzialni, mamy też władzę. A jeśli mamy władzę, to jesteśmy zobowiązani do sądzenia. Powtórzmy to razem. W dziedzinie, za którą jesteśmy odpowiedzialni, mamy też władzę. A jeśli mamy władzę, to jesteśmy zobowiązani do sądzenia. W tym miejscu nasuwa się bardzo ważne pytanie. W jakich dziedzinach, jaki obszar spraw podlega naszemu sądowi? Kogo? I za co mamy sądzić? Mam przyjaciela, żydowskiego prawnika, z którym grywam w tenisa. Ostatnio został wybrany na sędziego sądu okręgowego. Dzięki czemu teraz grywam już sędzią objaśnił mi za co ponosi odpowiedzialność z racji sprawowania tego urzędu dodał, że ta praca jest tak wyczerpująca, jeśli chcesz ją dobrze wykonywać, że regularnie chodzi spać o 8 wieczorem zupełnie wyczerpany pomimo to maksymalną karą jaką może wymierzyć jest tylko rok więzienia do tego ogranicza się jego władza myślę, że to dla nas dobry przykład Jaki obszar podlega jego jurysdykcji? Tylko jeden okręt, Drower County. Jego władza nie sięga już do okręgu Dade czy Palm Beach. Ogranicza się tylko do jednego okręgu. A kogo może sądzić? Może sądzić tylko tych, którzy popełnili przestępstwa, za które kara nie przekracza jednego roku więzienia. Ludzie, którzy popełniają poważniejsze przestępstwa, nie podlegają już jego jurysdykcji. Jakiego rodzaju wykroczenie ma prawo osądzać? Może orzekać w przypadku łamania prawa stanu Floryda lub okręgu Broward. Na przykład jeśli ktoś jedzie z prędkością 35 mil w strefie ograniczenia prędkości do 30 mil, to podlega jego sądowi. Ale jeśli ktoś tym samym samochodem jedzie 30 mil na godzinę i złoży ruchomy dach, to nie popełnia przestępstwa i nie może go za to osądzić. Albo jeśli ktoś siedzi z prędkością 45 mil na godzinę, a obowiązujące ograniczenie wynosi 55 mil na godzinę, to też nie może go za to osądzić. Innymi słowy, sędzia może sądzić tylko na określonym obszarze, określonych ludzi, za określone przewinienia. To wszystko. To dotyczy wszelkiego rodzaju sądów. Musi być określony obszar oraz rodzaj przestępstwa, aby mogli być sądzeni ludzi. Powtórzę to jeszcze raz, ponieważ praktycznie odnosi się do, do każdego z nas. Musi być określony obszar, rodzaj przestępstwa, aby móc sądzić. Natomiast na innym obszarze i za inne czyny możemy nie mieć prawa do osądzania. Chcę Wam zadać teraz pytanie. Na jakim obszarze, kogo i za co mamy prawo sądzić? Czy rozumiecie to pytanie? Musimy znać odpowiedź na te trzy pytania. Na przykład możesz mieć prawo do sądzenia pewnych ludzi, ale nie za te, tylko za inne sprawy. I jeśli sądzisz tych ludzi za sprawy, które nie podlegają Twojemu osądowi, to nadużywasz swojej władzy. Przede wszystkim musimy podkreślić, czego nigdy nie możemy osądzać. To bardzo ważne. Kiedy to zrozumiałem, odczułem wielką ulgę, ponieważ szczerze mówiąc, tak jak większość wierzących ludzi często to robiłem. A było to dla mnie wielkim obciążeniem i nie mogłem dalej tego robić z pełnym przekonaniem. Mam na myśli to, że nie mamy prawa dokonywać ostatecznego osądu i oceny czyjegokolwiek oraz naszego charakteru i zachowania. Powtórzę to jeszcze raz. Nie jesteśmy odpowiedzialni za dokonanie ostatecznego osądu czyjegokolwiek charakteru i zachowania, nawet naszego własnego. Czyż to nie przynosi ulgi? Nie jesteśmy odpowiedzialni za dokonanie ostatecznego osądu czyjegokolwiek charakteru i zachowania. Nawet naszego własnego. Znam chrześcijan, którzy myślą, że muszą ocenić, kto pójdzie do nieba, a kto pójdzie do piekła. Kto jest dobry, a kto zły. To nie należy do nas. To nie nasze zmartwienie. Zostawmy to Bogu. On się tym zajmie. Przeczytajmy na ten temat kilka fragmentów Pisma Świętego. Zacznijmy od fragmentu z pierwszego listu do Koryntian. Czytaliśmy już wcześniej ten fragment. Pierwszy list do Koryntian, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do piątego. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych, o szafarzach tajemnic Bożych. Na słowo szafarz nasze myśli biegną w kierunku sądu, ponieważ szafarz jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób zarządza tym, co zostało mu powierzone. Werset drugi. A od szafarza tego się właśnie wymaga, żeby okazał się wierny. Szafarz zostanie osądzony pod kątem tego, czy był wierny, czy nie. Paweł mówi, że on i inni usługujący są szafarzami tajemnic Bożych i zostaną osądzeni pod względem tego, czy byli wierni w zarządzaniu tymi tajemnicami. Paweł powiada czytajmy werset trzeci lecz co się mnie tyczy nie ma najmniejszego znaczenia czy wy mnie sądzić będziecie czy jakiś inny sąd ludzki bo nawet ja sam siebie nie sądzę Paweł podkreśla, że ani oni go nie osądzą ani on ich nie osądzi nawet sam siebie nie osądzi gdyż ta dziedzina nie podlega naszemu osądowi albowiem do niczego się nie poczuwam to zdanie lepiej przetłumaczyć tak Sumienie nie wyrzuca mi niczego. Nie wiem o niczym, co bym źle zrobił. Następnie dodaję, że tego jeszcze nie usprawiedliwia, bo nie jest tutaj sędzią. Być może sędzia wie o czymś, o czym on sam nie wie, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Ta dziedzina podlega tylko osądowi Pana. Werset piąty. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Dlaczego tylko Pan może osądzać w tej dziedzinie? Nikt inny nie zna wszystkich tajemnic ludzkiego serca i ludzkich motywów oprócz Pana. My nie jesteśmy w stanie osądzić tych spraw dokładnie i sprawiedliwie, i nie powinniśmy tego robić. Jedynym, który może to zrobić, jest Pan. On wie wszystko. Zna nasze motywy. Wie, w jakim stopniu byliśmy uczciwi. Wie, kiedy byliśmy hipokrytami i kiedy byliśmy nieszczerzy. Dlatego tylko On może to osądzić. Na koniec Paweł oznajmia. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Pochwała nastąpi wtedy, kiedy wszystko zostanie dokładnie ocenione Zdarzało mi się czasem chwalić ludzi, a potem okazywało się, że na to nie zasługiwali Czy zdarzyło się wam to także kiedyś? Tutaj to się nie zdarzy, bo Bóg wszystko dokładnie policzy Przyjrzyjmy się bliżej temu sądowi, który należy wyłącznie do Boga Otwórzmy drugi rozdział listu do Rzymian Czy zastanawialiście się kiedyś, kto pójdzie, a kto nie pójdzie do nieba? Czy wydawało wam się, że to wiecie? Pozwólcie sobie powiedzieć, że nie wiecie tego. Jeśli myślicie, że wiecie, kto dostanie się do nieba i szczęśliwie sami do niego traficie, to z pewnością bardzo się zdziwicie, kto w nim jest, a kogo nie ma. Paweł zapowiada w liście do Rzymian, w rozdziale drugim, w wersecie 16. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii Mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Stwierdzamy, że osąd należy tylko do Boga, bo tylko Bóg zna ukryte sprawy naszego życia. List do Rzymian, rozdział 14, wersety od 10 do 13. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i Ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Słowo wszyscy odnosi się do wierzących. To nie będzie sąd nad niewierzącymi, ani w celu potępienia, ponieważ nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. To jest sąd nad wierzącymi. Sąd musi się zacząć od domu Bożego. Wierzący zostaną osądzeni przed Trybunałem Chrystusa, przed niewierzącymi. Rozdział 14, werset 11. Bo napisano, Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Na tym sądzie nie będzie usprawiedliwień i wymówek, ani nie będziemy mogli fałszywie przedstawić faktów. To brzmi poważnie, prawda? Każdy z nas oddanych wierzących stanie przed Trybunałem Chrystusa. Werset 12. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Kiedy uświadomiłem to sobie, zacząłem się przygotowywać do tego, wobec czego naprawdę nie mam czasu na osądzanie innych ludzi. Werset 13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej patrzcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. To jest ważne. Jeśli stwarzamy innym wierzącym trudności, to zostaniemy za to osądzeni. Czy pamiętacie, co Jezus powiedział o tych, którzy grzeszą przeciwko najmniejszym z jego wierzących? Powiedział, że lepiej byłoby dla nich, gdyby zostali wrzuceni do morza z kamieniem młyńskim przywiązanym do szyi. Sąd, przed którym stanął, będzie dla nich straszny. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment związany z tym, o czym mówimy. Z piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że Nowy Testament dwukrotnie nas ostrzega, iż wszyscy staniemy przed sądem Chrystusa. Według mnie w dzisiejszych czasach każdą zbyt mało mówią na temat sądu. Gdy studiuję ten temat, zawsze dochodzę do czegoś nowego. Współczesny człowiek bardzo nie lubi, gdy mu się mówi, że ponosi odpowiedzialność. Jednak prawda jest taka, a nie inna: wszyscy odpowiadamy przed Bogiem. Współczesna kultura i filozofia starają się często po cichu odrzucać tę odpowiedzialność, ale to niczego nie zmieni. Drugi list do Koryntian, rozdział piąty, werset 9. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Musimy starać się o to, aby nasze życie mogło być zaaprobowane przez Boga. Werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Każdy z nas będzie musiał przed Jezusem Chrystusem zdać sprawę z tego, czego dokonał w ciele. Czy wiecie, co stwierdziłem? Stwierdziłem, że są tylko dwie kategorie czynów, dobre lub złe. Kiedy dojdzie do sądu, nic nie będzie nijakie. Każdy czyn otrzyma pozytywną bądź negatywną ocenę. Wszystko, co nie zostało uczynione na chwałę Bożą, nie powinno w ogóle mieć miejsca. Istnieje tylko jeden uzasadniony powód do czynienia czegokolwiek. Przynoszenie chwały Bogu, nawet wtedy, gdy jemy czy pijemy. Szczerze mówiąc, niektórzy ludzie na pewno zrezygnowaliby ze swoich nawyków, gdyby wiedzieli, że należy jeść tylko na Bożą chwałę. A Biblia mówi, że z tą myślą właśnie powinniśmy jadać. Czy wiecie o tym, że będziecie musieli zdać sprawę z tego, w jaki sposób jadacie? To jest poważne ostrzeżenie, prawda? Werset jedenasty. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Zastanawiam się, jak wielu z nas wie, co to jest bojaźń pańska. Powyższe słowa zostały wypowiedziane przez człowieka, który przyprowadził do Chrystusa tysiące ludzi i założył wiele kościołów. Mimo to mówi, że żyje tak jak człowiek, który będzie musiał zdać przed Bogiem sprawę z wszystkiego, co robił. W rezultacie stwierdza, że napawa go to bojaźnią. Jeśli jesteście o wiele lepsi niż apostoł Paweł, to nie macie się o co martwić. Ale wierzcie mi, jeśli rzeczywiście tak myślicie, to naprawdę obawiam się, że nawet nie zaczęliście pojmować tych spraw. Podsumujmy to, co powiedzieliśmy. Nie mamy prawa wydawać ostatecznego osądu odnośnie jakiejkolwiek osoby, nie wyłączając samych siebie. Mnie to cieszy. Zrozumiałem, że nie muszę w kółko i bez przerwy wmawiać sobie, że nie jestem dość dobry i że jestem biednym grześnikiem. To do nas nie należy. Tak samo jak do nas nie należy mówienie, że jesteśmy najlepsi, że zawsze wszystko dobrze robimy. To do nas nie należy. W takim razie w jakich dziedzinach? Kogo? i za co powinniśmy osądzać. Musimy stale mieć w świadomości te trzy pytania, bo możemy zbłądzić. Dla mnie jest to logiczne, że powinniśmy zacząć osądzanie od samych siebie. Oczywiście, jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie w sensie wydania ostatecznego osądu. Powinniśmy jednak osądzać swoje postępowanie według kryteriów Bożego Słowa. Wydaje mi się, że tak naprawdę każdy osąd, jakiego wolno nam dokonać, może dotyczyć zachowania, postępowania danej osoby, a nie ostatecznej jej wartości. Paweł powiada... Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, wersety od 28 do 32. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Jest tutaj mowa o wieczerzy pańskiej. Ostrzega się nas, abyśmy badali samych siebie, zanim przystąpimy do wieczerzy. Sądzę, że zawsze należy tak postępować. Ja stosuję to jako stałą zasadę. Nigdy nie przystępuję do wieczerzy, zanim nie zbadam. Osądzę siebie we własnym sumieniu. Jeśli tego nie czynimy, to narażamy się na niebezpieczeństwo. Wersety 29 i 30. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własnie je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Przedwczesna śmierć wielu to przerażająca perspektywa. Jeśli nie osądzamy, nie doświadczamy siebie i uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, to ściągamy na siebie choroby, a w końcu nawet śmierć. Paweł powiada, werset 31, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Mamy wybór. Jeśli sami siebie osądzamy, to uprzedzamy Boży Sąd. Bóg nie będzie nas sądził w tych dziedzinach, w których sami siebie osądziliśmy. Są trzy alternatywne sposoby zachowania się. Po pierwsze, możemy sami siebie osądzać, dzięki czemu unikniemy Bożego Sądu. Po drugie, jeśli sami siebie nie osądzamy, to dostaniemy się pod Boży Sąd, ale nie obejmie nas Boży Sąd nad światem. Po trzecie, jeśli sami się nie osądzamy, ani nie podlegamy Bożemu Sądowi jako dzieci Boże, to zostaniemy osądzeni razem z niewierzącymi. W każdym razie, każdy z nas w jakiś sposób zostanie osądzony. Chciałbym teraz, zanim zakończymy ten wykład, powiedzieć nieco o uległości. Sądzę, że Bóg poddaje mi teraz pewne myśli, którymi powinienem się z wami podzielić. Sami osądzamy nasze własne zachowanie i postępowanie według kryteriów Słowa Bożego. Powiedzieliśmy już wcześniej, że Bóg Ojciec przekazał Synowi władzę sądzenia. Syn powiedział, że nikogo nie sądzi, bo Słowo będzie sądzić. Zatem władza sądzenia została przekazana jeszcze dalej, z Syna, na Słowo Boże. Ostateczną normą jest Słowo Boże. W takim razie, skoro mamy sami siebie sądzić, to na jakiej podstawie? Podstawą dla nas jest norma ustanowiona przez Boga, Jego Słowo. Kiedy sądzimy siebie samych według zasad Słowa Bożego i dostosowujemy do nich swoje życie, to Bóg nie ma nas już za co sądzić. Natomiast ostateczna ocena naszego charakteru nastąpi w wieczności przed Trybunałem Chrystusa. Jedno z drażliwych pytań brzmi, czy mamy być poddani, czy też nie? Będę mówił, jak generalnie ta sprawa przedstawia się, ponieważ są też wyjątki, którymi nie chcę się teraz zajmować. Generalnie jest tak, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do tego, aby poddać się władzy w Kościele. Podejrzewam, że większość tych ludzi, którzy nie poddają się jej, są, jak ja to nazywam, religijnymi buntownikami. Kiedy poddajesz się władzy, to nie oznacza to jeszcze, że pozbywasz się całkowicie odpowiedzialności za własne życie. Odpowiadasz za to, komu się poddajesz. To Twoja decyzja. I nie możesz odpowiedzialności z nią związanej przerzucić na kogoś innego. Ponosisz również odpowiedzialność, jeśli się nie poddajesz to Twoja decyzja i będziesz za nią odpowiedzialny przed Bogiem. Będziesz musiał zdać sprawę z tego, czy byłeś poddany, czy nie, i z tego, komu się poddałeś. Na zakończenie chcę się podzielić z Wami następującą refleksją. Celem poddania się nie jest całkowite przerzucenie na kogoś innego odpowiedzialności za własne życie. Nie wierzę, żeby to było postępowanie zgodne z zasadami Biblii. Według mnie jest to raczej dzielenie się odpowiedzialnością za swoje życie z drugą osobą. Gdyby ktoś powiedział, że chce mi być poddany albo że chce być pod moim nadzorem, to nigdy niczego bym mu nie narzucał. nigdy. Powiedziałbym natomiast, przyjrzyjmy się temu razem. Jeśli postąpisz tak, to takie będą konsekwencje. Jeśli postąpisz tak, to zobacz, co o tym mówi Pismo Święte. Nigdy nie odebrałbym tej osobie prawa do podjęcia ostatecznej decyzji. Również nigdy nie pozwoliłbym, aby ktoś inny w moim życiu podjął za mnie ostateczną decyzję. Nigdy. Jeśli jednak uznaję władzę, ale odrzucam wszystko, co ta władza mi doradza lub czego ode mnie wymaga, to będę za to odpowiedzialny przed Bogiem. Istnieje różnica pomiędzy sumieniem a wygodą. Jeśli sprawa dotyczy Twojego sumienia, to masz pełne prawo powiedzieć, odwołuję się do najwyższego sędziego i przed nim staniesz. Ale bądź ostrożny i nie rób tego pochopnie. Jednak to, czy nabożeństwa są w piątek wieczorem, czy w niedzielę rano, nie jest sprawą sumienia. To kwestia wygody Możesz powiedzieć, że nie lubisz nabożeństw w piątki wieczorem Może rzeczywiście nie lubisz Ale jeśli należysz do danej społeczności To powinieneś brać udział w nabożeństwach I nie możesz zasłaniać się sumieniem, jeśli chodzi o twoją wygodę Czy rozumiecie, co staram się wam wytłumaczyć? Nigdy nie możesz zrzucić z siebie odpowiedzialności za swoje decyzje jeśli podejmujesz decyzję, że się nie poddasz, nie podporządkujesz, to ponosisz odpowiedzialność za tę decyzję. W moim przekonaniu, w większości przypadków jest to zła decyzja. Czy masz kogoś, kto czuwa nad Twoją duszą? Żal mi Ciebie, jeśli nie masz nikogo takiego. Razem z tym, kto czuwa nad moją duszą, lub raczej, jak mówi Nowy Testament, z tymi, którzy czuwają nad moją duszą. Nakreślam kierunek swojego życia. Jednak nigdy nie oczekuję, żeby ktoś inny przejął pełną odpowiedzialność za to, co robię. Czy to rozumiecie? Mam nadzieję, że mówię wystarczająco jasno. Możesz całkowicie zmienić kierunek swojego życia i zabronić komukolwiek dzielić z Tobą za nieodpowiedzialność, odpowiedzialność, ale to jest zła metoda postępowania. Możesz także zrzucić z siebie wszelką odpowiedzialność i powiedzieć, że nie chcesz nawet o niej myśleć, ale to też jest zła metoda postępowania. Koniecznie musi istnieć równowaga. Ja dzielę się z innymi władzą nad moim życiem. Bardzo często, chcąc poddać się ich władzy, Muszę postępować wbrew osobistym pragnieniom, czy nawet opiniom. Ale nigdy nie powiedziałbym, że nie pojawi się taka sytuacja, w której powiem, że nie mogę tego zaakceptować. Czy to dla Was zrozumiałe? Mam nadzieję, że potrafiłem to wyjaśnić, chociaż nie jestem tego całkowicie pewien. Pozwólcie, że na zakończenie powiem o jeszcze jednej sprawie. Naprawdę trudno ustalić granicę, do jakiej można ludziom pozwolić ingerować w swoje życie. Zgadzacie się z tym? Niektórzy ludzie trzymają innych całkowicie na dystans, ale tacy ludzie zazwyczaj są samotni i sfrustrowani. W całym wszechświecie obowiązuje prawo, według którego jeśli chcesz być owocny, to musisz się z kimś połączyć, zjednoczyć. Każde żywe stworzenie, jeśli chce wydać na świat potomstwo, musi się połączyć z drugim stworzeniem. To dotyczy także spraw duchowych. Jeśli z nikim się nie połączysz, to pozostaniesz bezproduktywny. Ale z kim połączyć się i w jakim stopniu pozwolić mu ingerować w swoje życie? Mam na ten temat małą teorię. Wierzę, że każdy z nas ma głęboko ukryte w sobie swoje najświętsze miejsce. Jest to najświętszy obszar naszej osobowości. Czy wiecie, że Bóg również ma swoje najświętsze miejsce? Bóg ustanowił jasne zasady, jeśli chodzi o to, w jaki sposób i kto może wejść do miejsca najświętszego. Jest tylko jeden sposób, który to umożliwia. Czy wiecie jaki? Droga poprzez krew. Co symbolizuje krew? Życie złożone w ofierze. Sądzę, że my również powinniśmy zrobić to samo. Do naszego miejsca najświętszego możemy wpuścić tylko tego, kto przychodzi z krwią z życia złożonego w ofierze. Nie mam obowiązku otwierać się przed nikim, kto nie złoży dla mnie swojego życia. Jeśli się otworzycie przed taką osobą, to prawdopodobnie będziecie tego żałować. W taki sposób wygląda biblijna równowaga pomiędzy byciem odpowiedzialnym za swoje życie, a odpowiedzialnością wobec innych, nie mówiąc o Bogu. Znalezienie tej równowagi jest jednym z kluczy do prawdziwie udanego chrześcijańskiego życia.